Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis, trójki. Szef MSZ liczy, że zawieszenie broni zostanie utrzymane, tak mówi po izraelskim ataku na Liban. Krajowa sieć hematologiczna ruszy jako pilotaż. Resort Zdrowia daje, daje 12 milionów złotych na jej uruchomienie. Broń, kilkaset tysięcy złotych oraz nielegalne substancje znaleziono przy osobach zatrzymanych m.in. w Warszawie w głośnej akcji kontrterrorystów. Mam nadzieję, że zawieszenie broni może jeszcze zostać uratowane, powiedział Radosław Sikorski, komentując izraelski atak na Liban. Izrael kilka godzin po zawarciu rozejmu między USA a Iranem wystrzelił ponad 100 pocisków powietrznych na terytorium Libanu. Premier Izraela stwierdził, że rozejm nie obejmuje walki z Hezbollahem.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 Świata. Według ostatnich informacji w ataku zginęło ponad 112 osób, a 800 zostało rannych. W związku z atakiem Iran ponownie zablokował cieśniny Ormus. Domaga się także wstrzymania ataków na Liban. Według komunikatów z Białego Domu w sobotę w Pakistanie dojdzie do negocjacji pomiędzy USA a Iranem. Amerykanów będzie reprezentował m.in. wiceprezydent J.D. Vance. W Polsce powstanie krajowa sieć hematologiczna. Minister zdrowia Jolanda Sobierańska grenda zapowiedziała, że resort przeznaczy 12 milionów złotych na projekt dotyczący przygotowania standardów opieki i diagnostyki hematologicznej oraz pilotażu. Joanna Stankiewicz. Głównym celem krajowej sieci hematologicznej, podobnie jak krajowej sieci onkologicznej czy kardiologicznej, jest poprawa dostępności do wysokiej jakości leczenia, niezależnie od miejsca zamieszkania, mówi minister zdrowia Jolanta Sabierańska grenda Nam zależy na tym, żeby wystandaryzować opiekę nad pacjentem hemato-onkologicznym. Krajowa konsultant w dziedzinie hematologii i dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, profesor Ewa Lechmarańda, podkreśla, że dzięki sieci hematologicznej skorzysta Pacjenci. Na jakim etapie choroby, jakie badania, jakie leczenie powinno być prowadzone. Według planów pilotaż Krajowej sieci Hematologicznej ma objąć sześć województw i ruszyć w drugim kwartale przyszłego roku. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Broń, kilkaset tysięcy złotych oraz nielegalne substancje znaleźli wczoraj policjanci podczas przeszukania w Warszawie, Radomiu i w gminie Bałtów w województwie świętokrzyskim. Zatrzymano 11 osób. W akcji wzięło udział kilkudziesięciu policjantów, wśród nich kontrterroryści. Wykorzystano też policyjny śmigłowiec. Zatrzymania poprzedziły działania operacyjne. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu ustalili, że na terenie Polski działa zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się wytwarzaniem, przetwarzaniem i do obrotu w tym poprzez sklep internetowy między innymi substancji zabronionych w sporcie sfałszowanych produktów leczniczych a także środków powszechnie spożywanych w tym zawierających silnie działające substancje farmakologiczne Mówiła Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu postępowanie prowadzi prokuratura okręgowa w Gliwicach Włochy nie planują regulamentacji paliw dla swoich obywateli z powodu wydarzeń na Bliskim Wschodzie zapewnił tamtejszy minister transportu odniósł się do doniesień w mediach o brakach benzyny w kraju i kończących się zapasach. Mateo Salvini chce dyskutować o wznowieniu współpracy energetycznej z Rosją. Salvini wykluczył racjonowanie paliwa z powodu kryzysu energetycznego. Po rozejmie między Stanami Zjednoczonymi i Iranem ceny powinny gwałtownie spaść. Teraz, pomimo obniżki rządowej 25 centów na litrze, na stacjach benzynowych cena oleju napędowego zbliża się do 2,20 euro za litr. Gdyby tej zniżki nie było, olej napędowy kosztowałby 2,5 euro, podkreślił Salvini. Najwyższe ceny we Włoszech z racji słabego zaludnienia i górzystego terenu obowiązują w regionie Bazylikata, mimo, że to tam wydobywa się najwięcej ropy naftowej i gazu w kraju, a sam region nazywa się włoskim Teksasem. Na braki paliwa narzekają włoskie lotniska. Zaleca się, by lądujące na nich samoloty zaopatrywały się w większej ilości paliwa w miejscu wylotu, tak by z Włoch mogły lecieć dalej bez przeszkód. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Dzisiaj na zachodzie kraju zachmurzenie małe, jedynie rano przejściowo duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. We wschodniej połowie kraju miejscami opady deszczu ze śniegiem, po południu deszczu, w Karpatach i Bieszczadach opady śniegu. Na termometrach maksymalnie od 3 stopni na Suwalszczyźnie, przez 6 w centrum, do 10 na zachodzie. Autopromocja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 Dzień dobry, witam Państwa Sylwia Gregorczyk-Abram, to jest audycja Ludzka Sprawa. Rety, co ja dla Państwa dzisiaj szukuję? W studium mam dwie naprawdę wyjątkowe, też dla mnie osoby, panią profesorę Ewę Łętowską. Ja przedstawię panią profesor, chociaż no, wiadomo, że pani profesor nie trzeba przedstawiać. Była rzecznik praw obywatelskich, sędzia w stanie spoczynku, tak Trybunału Konstytucyjnego, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. I Pana Profesora Mirosława Wyrzykowskiego, którego też nie muszę przedstawiać, ale Państwu przedstawię, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Bardzo Państwu dziękuję, że przyjęliście zaproszenie. Chciałabym dzisiaj porozmawiać tak trochę głębiej o tym, jak się czuje obywatel w obecnej sytuacji która dotyczy no, szeroko rozumianego sądownictwa, praworządności, demokracji, co rozumie, jak to jego poczucie... Tak myślę, pewnej bezradności i chaosu wpływa na jego codzienne życie. Ale zacznę od takiego pytania, korzystając z okazji, że mam państwa oboje w studiu. Czy 10 lat temu, 15 lat temu państwo sobie wyobrażaliście, że będziemy prowadzić tego rodzaju rozmowy, jak czy prezydent odbierze ślubowanie, czy powoła sędziów, czy KRS trzeba wybrać taki, czy inny sposób. Czy państwo się w ogóle mieściło w głowie to, co wydarzyło się potem, pani profesor? No chyba to, co przeżywamy, to jest takie trochę odbicie naszych czasów, dlatego że to wszystko, te, to zdziwienie istnieje nie tylko u nas. Cały świat w tej chwili przeżywa jakieś przewartościowanie, gdy idzie zarówno o pewne zasady, które wydawały się niepodważalne dotyczące prawa czy praworządności. Ale ja może tak wrócę do tego pani redaktor pierwszego pytania. Mianowicie, bo pani pyta, co ludzie myślą. No to ja sobie pomyślałam, że ja jestem fatalnym respondentem. Dlatego, że ja oczywiście jako reprezentant szarego człowieka to trudno mnie sobie wyobrazić. Bo ja to wszystko przepuszczam jeszcze przez to, co wiem na temat jako zawodowo, jako prawnik. I tu jest problem. Myślę, że ludzie są chyba zniecierpliwieni prawnikami, zdenerwowani ich kłótniami i odbierają to jako wszystko. Oni się znowu kłócą. I dla mnie, niezależnie od tych dotkliwości, które dotykają ludzi, o których będziemy pewnie mówili, mam jeszcze dodatkową dolegliwość, dotykającą mnie jako zawodowca, jako prawnika. Dlatego, że wiem, rozumiem, że to, na czym budowałam, czy swój autorytet, czy wybudowałam argumentację czasami w różnych sytuacjach, no to w tej chwili zaczyna być podważane. I albo ja się muszę więcej starać, albo po prostu przegram z tą moją całą wiedzą. Dlatego to mi tym bardziej smutno. O tym jeszcze będę chciała porozmawiać, jak w takim świecie nagromadzenia informacji przebić się z, ze skuteczną taką wiadomością do obywatela i gdzie szukać tego oparcia, bo już wiemy, że same te wyroki, które zapadają, chociażby europejskich trybunałów, już tym oparciem nie są. Ale jeszcze do pana profesora wrócę. Czy pan profesor wyobrażał sobie, że będziemy w tak głębokim chaosie? 10 lat temu, jaka była sytuacja wtedy? Ano, po pierwsze, mieliśmy już... Kryzys przysięgowy, kiedy prezydent Duda uzurpując sobie prawo do tego, żeby nie przyjąć ślubowania sędziów, nie zaprosił ich, a Sejm niezgodnie z prawem podjął uchwały o unieważnieniu uchwał prawidłowo wybranych sędziach i powołał trzech dublerów. I ci trzej dublerzy, proszę zwrócić uwagę, Zostali wybrani około godziny 23, a w nocy i mgle, bo o wpół do drugiej w nocy, prezydent Duda przyjął ślubowanie trzech wybranych sędziów. No to już był znak. Czerwone światło, dzwonek. W międzyczasie jeszcze nastąpiła zmiana ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. 30 grudnia 2015 roku została zmieniona Ustawa o radiofonii i telewizji i stworzono Radę Mediów Narodowych, przenosząc kompetencje konstytucyjnego organu państwa do organu ustawowego, powołując w jego skład wyłącznie przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. I tego samego dnia została zmieniona ustawa o służbie cywilnej. Wróciliśmy do nomenklatury partyjnej. Parę tygodni później, czyli marzec 2016, to zmiana ustawy o prokuraturze. Znowu połączenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Proszę połączyć sobie te wszystkie punkty w ciągu zdarzenia w kilku pierwszych tygodni. I była wytyczona droga, która zamieniła się w autostradę. Droga naruszania autostrada, naruszania konstytucji, autostrada uzurpowania sobie przez konstytucyjne organy państwa kompetencji, których nigdy nie miały i mieć nie powinny. To jest odpowiedź na pytanie, gdzie jesteśmy po 10 latach. A to może zatrzymajmy się jeszcze. Pan profesor powiedział, że trochę tak, że spodziewałem się tego, tak rozumiem tę wypowiedź, że ten atak będzie i frontalny i on będzie się pogłębiał no, z uwagi na szereg zapadłych y, takich decyzji na, na ustrojowych, tak, ustawodawczych. I teraz, czy państwo w tamtym momencie, ja o tym trochę rozmawiałam w swojej ostatniej audycji z profesorem Safianem, myśleliście o czymś, co on nazwał mocnym trzymaniem w konstytucji. Czyli myśleliście sobie, to się nie może wydarzyć, bo przecież w konstytucji mamy bezpiecznik XYZ. I ten bezpiecznik odpowiednio po impulsie takim, o którym pan profesor powiedział, po tych impulsach, on powinien zadziałać, a nie zadziałał. Czy mieliście wtedy nadzieję w tych bezpiecznikach, czy już wiedzieliście, że to się nie wydarzy? Ja bym powiedziała, ja się zawsze spodziewam najgorszego. To znaczy mam nadzieję, że coś zadziała, ale wcale mnie nie dziwi, jeżeli jest inaczej. Prawo ma niestety pecha, że będąc w gruncie rzeczy, w demokracji narzędziem ochrony również słabszych, a więc narzędziem mitygującym politykę, czystą taką politykę opartą na interesie, na takich jak, jakichś transakcjach, ono niestety bardzo łatwo w rękach zręcznych ludzi, o czym zresztą wspomniało profesor Wyszykowski, staje się samo narzędziem opresji. Bo przecież te zmiany, o których żeśmy mówili, te zmiany zaszły w parlamencie. Okazało się, że nie bardzo jest wtedy możliwość, istnieje wykorzystania bezpiecznika w postaci Trybunału Konstytucyjnego. Ja przypomnę Taki wiec, który miał miejsce chyba w 2015 roku, w którym szef partii PiSu Mówił o zajęciu pozycji ryglowych. Pamiętam, że mi jakoś to utkwiło w pamięci, ta mm -hmm. pozycja ryglowa. To miał miejsce wiedz pod Trybunałem no. Konstytucyjnym. Otóż, no jeżeli wobec tego skądinąd trafnie się definiuje, te właśnie ryglowe instytucje, które mają stwarzać pewien opór, jeżeli później poświęca się uwagę, czas, i wykorzystuje narzędzia legislacyjne, o czym już była mowa. Do tego, żeby tą możliwość wykorzystania jako bezpiecznika wyłączyć. No to mamy to, co mamy. Ja mogę tylko żałować że, Ale to już w gruncie rzeczy daremny trud w tej chwili, co by można było zrobić. Można było po prostu lepiej, sprawniej z prawa i ochrony fundowanej przez prawo korzystać. No tego nie zrobiono. Los Życie się toczy tak, jak się toczy. Więc przywidywanie, czy mogło być? Nie, dlatego żeśmy się, się znaleźli w takiej sytuacji. Okazało się, nasza demokracja i nasze korzenie demokratyczne były zagniszczone zbyt płytko. Bo pan profesor, zanim jeszcze dam panu profesorowi odpowiedzieć na to pytanie, a propos reglowych pozycji, ma taką wspaniałą metaforę, której ja skorzystałam wielokrotnie, czyli tej metaforę zamków w drzwiach. Czyli jeżeli mówimy, mm -hmm. że konstytucja ma ileś bezpieczników, to jest jeden zamek, drugi zamek, mm -hmm. trzeci zamek, czwarty zamek, piąty zamek i przychodzi ktoś, kto te zamki wyłamuje siłą... No to już drzwi nawet nie ma wtedy, to bo wtedy, się nie mieszczą. Gdzie, ty... gdzie? Tak, to wtedy tak naprawdę okazuje się, że to prawo jest no, bezbronne wobec siły. No. Konstytucja jest konstruktem, każda konstytucja państwa demokratycznego mhm. oczywiście, jest konstruktem prawnym, społecznym, politycznym, także moralnym, także estetycznym na normalne procesy, które zachodzą mhm. w społeczeństwie. Ma regulować te procesy, ma tworzyć dla nich ramy. I założenie jest takie że ludzie po pierwsze chcą współpracować, po drugie konflikty rozstrzygają w sposób cywilizowany i po trzecie, że wartość wspólna to jest właśnie dobro wspólne, jakim może być ojczyzna, mała ojczyzna, porządek prawny. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo. No tak, ale jak przychodzą barbarzyńcy, to oni mają inny porządek w głowie, wyobrażenie tego, co można zrobić. Najpierw zniszczyć a potem budować. Przecież z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w latach 2015-2023. I jeżeli mówimy o, o tym, że procedury zawiodły, konstytucja została hmm. źle zapisana, że trzeba było stworzyć jeszcze dodatkowe hmm. mechanizmy, to ja pytam, gdzie są takie dodatkowe mechanizmy, chociażby w konstytucjach europejskich? Hmm. Oczywiście nie ma ekstra mechanizmów, dlatego, że mamy założenie, że to jest akt prawny dla mądrych ludzi, odpowiedzialnych za sprawy państwa i oni nigdy nie odważą się być prawnymi, konstytucyjnymi barbarzyńcami. Zatem no, przyszedł taki z wielką pałą bejsbolową i rozwalił drzwi. A jeszcze do tego przyszedł następny z ciekłym azotem, i te wszystkie zamki spłynęły na podłogę. Ja może tylko dodam jeszcze do tego. Jeżeli pytamy, dlaczego tak się stało, jak się stało, to trzeba, ja chcę rozwinąć tę myśl, którą wypowiedziałam, o tych płytkich korzeniach naszej demokracji. Przecież my, startując w, 2000, w 1988 roku mniej więcej, no to, żeśmy startowali ze społeczeństwem głęboko zdemoralizowanym Paternalistycznie. Bo to przecież była wizja takie, taka, państwo się zajmuje wszystkim, ty, drogi obywatelu, sieć cicho, a my, my cię urządzimy. Natomiast wizja demokracji współczesnej, liberalnej jest taka, że obywatel ma pewne pole, które jest zastrzeżone dla niego, ujawnia się to w działalności NGOsów, ujawnia się to w działalności różnego rodzaju demokratycznych wysłuchań, udziałów itd. Tego wszystkiego nasze społeczeństwo było odłuczone i myśmy startowali z bardzo niskiego pułapu. No i później, kiedy trzeba w demokracji znaleźć rzeczywiste poparcie dla pewnych idei, które, czy pewnych działań, które wymagają uruchomienia bezpieczników, opinii publicznej, no to tego nie było. W związku z tym nasza własna historia, nasze własne wygodnictwo nasze własne przeświadczenie, że wystarczy napisać w Konstytucji, że coś jest. Ja pamiętam moje kłótnie z kolegami profesorami, kiedy ja mówiłam no dobra, napisaliście państwo prawa w Konstytucji, cudownie. Tylko naprawdę to z tego, że jest napisane, to się na drugi dzień nie znaczy, że się obudzimy w państwie prawa. To znaczy, że będziemy mieli urządzenia, które można wykorzystać w toku budowy zachowań najrozmaitszych, dziania się różnych procesów wokół nas. Ja miałam poważne spory z kolegami profesorami. I znów, ja trochę wrzucę kamyczek do naszego ogródka. Prawnicy są trochę temu wszystkiemu też winni. Dlatego, że my mamy głęboko zakorzenione przekonanie wyniesione z uniwersytetów, z lat studiów, że prawo robi to i głosi to, to co głosi. A my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że prawo bywa wykorzystywane również jako instrument destrukcyjny, mm. świadomie, w celu wykorzystania własnej przewagi przy ochronie konsumentów. Przez profesjonalistę, żeby dla niego uzyskać zysk czy wygodę w kontrakcie. W polityce, dlatego żeby powiedzmy jakaś partia, która dąży usilnie do zdobycia władzy, zdobyła tę władzę lewym jakimś, jakimś trikiem i umiała to jeszcze się w tym posługiwać i, za, i zachować. Więc w związku z tym u nas prawo bywa instrumentem wykorzystywanym opacznie, ale wykorzystywanym nie tak, jak zapowiadało się, że ma być wykorzystane. I jesteśmy wtedy bezbronni. No dobrze, ty mnie uderzyłeś i ty w bramkę, ale ta bramka była ze spalonego. No dobrze, no ale wtoczyła się piłka do bramki. Wtoczyła się piłka do bramki. Wszystko pięknie. Wykładnia czysto słowna, dosłowna. Nie umiemy korzystać, prawicy, zawodowcy, z wykładni systemowej. Nie umiemy korzystać, nie umieliśmy korzystać z wykładni inspirowanej czy to konstytucją, czy to prawem międzynarodowym. Oboje i pan profesor Wyrzykowski i ja pracowaliśmy przecież przy w pierwszej kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich wspólnie przy różnego rodzaju inicjatywach, które miały na celu przekonanie szerokiej publiczności o tym, że to jest jednak wartościowy instrument. My rozmawiamy w tej chwili z panią redaktor, a pani redaktor przecież sama jako adwokat trudziła się w ramach wolnych sądów o przekonaniu opinii publicznej w świecie, Dlaczego coś, co wygląda jak normalna ustawa W rzeczywistości kryje za sobą oszustwo w gruncie rzeczy Polityczne, zmierzające do tego, żeby zakamuflować jakieś działania Czysto interesowne i kryjące za sobą jakąś wybujawe ambicje polityczne Które nie powinny były w tym momencie, w ten sposób dojść do głosu Czyli trochę jesteśmy winni Troszkę żeśmy chyba otrzeźwieli przez te 10 lat ja zadałam celowo to pytanie, bo wyobrażam sobie, że obywatel gdzieś poszukuje tej nadziei. Czyli właśnie, albo poszukuje jej w konstytucji, bo może ją możemy gdzieś umocnić i te gwarancje będą szersze, może, może tego się tak nie da zniszczyć. No może poszukuje jej też i poszukiwał w wyrokach Europejskich Trybunałów, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości no. Europejskich, które kiedyś było takim azymutem. Kiedyś jednak nie zawsze było idealnie, ale Teraz nie było też. takiej sytuacji, czy nadal obywatel może szukać tej nadziei właśnie tam? Przepraszam, bo ja nie chcę z zmajoryzować <głos> dyskusji, ale obronię tezy i kilkakrotnie jej broniłam, że właśnie dzięki możliwości korzystania mm. z tego y y środka działania nam się w tej chwili udało być nie w miejscu gorszym niż jesteśmy. Ale zastanówmy się, co to jest prawo, prawda? co to jest norma prawna. I taka... Klasyczna definicja podawana studentom na pierwszym roku studiów prawniczych brzmi, norma prawna to jest wzór powinnego zachowania się. Innymi słowy, to jest pewien wzorzec, jak powinni zachować się wszyscy aktorzy życia publicznego i życia prywatnego. Bo tu już chodzi o to, jak ma się zachowywać Parlament, jak ma się zachowywać prokurator generalny, prezydent, minister. Ale też chodzi o to, jak my mamy się zachowywać, zawierając umowę kupna sprzedaży samochodu, gdzie jest klauzula o tym, że sprzedawca oświadcza, że stan techniczny jest właściwy i można używać samochód. To znaczy na prawo nakłada obowiązek pewnego zachowania się. Tu oświadczenia woli. I przyjmujemy dobrą wiarę i dobrą wolę zarówno sprzedającego, jak i kupującego. Na płaszczyźnie ustrojowej zakładamy, że ci, którzy składają ślubowanie wierności konstytucji, dbania o państwo polskie, o jego suwerenność, że oni rozumieją przedmiot swojego ślubowania, ślubują w dobrej wierze, i następnie wykonują w najlepszej wierze to, co jest zawarte w ich zobowiązaniu wobec nas, wobec obywateli. No i mamy sytuację, w której mamy oszukańcze umowy sprzedaży samochodu i mamy sytuację, w której mamy oszukańcze zachowania konstytucyjnych organów państwa. Jaki z tego wniosek? Ano, wniosek taki, że po pierwsze pilnujmy złych, niegodziwych zachowań, które traktujemy jako wypadek przy pracy. Coś się zdarzyło. A nie, to nie możemy przywiązywać wielkiej wagi, bo to jest... Bo to jest... Hmm. Zdarzyło się. Uwaga, uwaga, uwaga. Jeżeli się zdarzy raz, to także po to, żeby zrobić test. Czy można? Czy system zadziała? Posunąć się krok dalej. I wchodzimy... To jest równia pochyła. Dlatego tak ważne. Wracamy do tego, jakie znaczenie ma prawo. Ma być instrumentem także przeciwdziałania patologii. Bo prawo nie jest panaceum na wszystko. Ale jeżeli mówimy o jakichś elementach systemowych, gwarancyjnych, to to jest przeciwdziałanie zdarzeniom, które, o czym mówiliśmy 15 minut temu, nie przyszłyby nikomu do głowy w 2000. W 14 roku. Ale ja mogę teraz wlać odrobinę, jakby to powiedzieć, trochę rozjaśnić ten obraz. Z drugiej strony, patrzcie Państwo, co się wydarzyło w ciągu tych ostatnich 15 lat, wracając do wątku tego międzynarodowego. Przecież ja kiedyś napisałam coś takiego, że dzięki kazusom, przykładom sytuacji rozpatrywanych przez, z Polski, zaczerpniętych, zarówno Strasburg, Sąd Praw Człowieka, i zarówno Luksemburg, który zajmuje się problematyką prawa europejskiego i wspólnych wartości definiowanych w prawie, otrzymały z Polski całe, jakby to powiedzieć, pliki, dokumentów i sytuacji, które pomogły zarówno Trybunałowi Sprawiedliwości w Luksemburgu, jak i Trybunałowi Praw Człowieka w Strasburgu rozwinąć własną doktrynę, własną praktykę, wzbogacić własne orzecznictwo różnymi krytycznie ocenianymi zachowaniami, które pochodziły z Polski. To jest taka trochę sława Herostratesa, negatywnego bohatera z mitologii. Ale mimo wszystko uczyniły inne państwa bardziej wrażliwymi na te zjawiska, które jak się okazuje przysiągają również z populizmem w innych krajach się pojawiają. W związku z tym, żeśmy sp spróbowali taką rolę syreny ostrzegawczej trochę. No nie jest to sława najlepsza Herostratesa, bo ja bym bolała Herkulesa sławy niż Herostratesa, ale niech by i to było. Gęsi kapitolińskie, ale, mm. ale proszę zwrócić uwagę pewien wątek właśnie międzynarodowy, w jaki sposób reagowały instytucje mm. międzynarodowe. Tak, ze zdziwieniem i długo. Bar bardzo powoli. Mm. Ale myślę, że u nich ym, następował właśnie ten nieoczekiwany dla nich wszystkich proces poznawania zjawisk, tak. które nie były znane. Bo to mam na myśli właśnie. Bo y, mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której sprawa polska, to znaczy tak, sami się pocharataliśmy nożami, tymi mm -hmm. narzędziami i potem poszliśmy do y, Strasburga i do Luksemburga i powiedzieliśmy, no to, no to teraz bądźcie chirurgami, weźcie nici i igły, cadgut i, i spróbujcie to wszystko poszywać. I oni powiedzieli, zaraz, ale, ale to niemożliwe, żeby... Żeby to się stało. Bo ich wyobrażenie jest nie wyobrażeniem idealistycznym, nie, tylko, tylko realistycznym. wyobrażeniem realistycznym. Jak to powinno zadziałać? Że to nie jest... zdarzają takie rzeczy. Ale, ale zdarzają się, zdarzyły się w Polsce. Ale ponieważ Polska weszła do struktury Rady Europy, wyczyściliśmy najpierw buty w roku 1990, 91, i, I potem Weszliśmy do struktury Unii Europejskiej, czyli do pewnego zastanego porządku. Porządku. zastanego porządku prawnego, moralnego, zasad działania. No to skoro wchodzisz do salonu, to zachowuj się czyli tak, się tutaj, jak się należy w salonie zachowywać. I nagle okazuje się, że nie, że mamy brudne paznokcie i że nie umiemy trzymać filiżanki, tylko umiemy ją upuścić. I już kończymy. To był jeden z powodów powolnego dochodzenia przez sądy do konkluzji, że oto musi być reakcja organów Unii Europejskiej i Rady Europy, dlatego że za chwilę będziemy mieli do czynienia z, zainfekowaniem. z pełną infekcją e, mm. tych e, instytucji i tych mechanizmów i że powstanie efekt domina. Ale na to tak jak dla nas. Trzeba było trochę czasu, żeby uświadomić sobie, sobie co się dzieje. pełniej, a nie w pełni, bo do dzisiaj nie mamy pełnej świadomości katastrofy, która została spowodowana. Tak i oni musieli mieć czas. Ale jeszcze dodam. Przede wszystkim jest, znów zwrócę uwagę na coś, co jest mało, ciągle jeszcze za mało w Polsce dostrzegane. Otóż naruszenie prawa, u nas się zazwyczaj identyfikuje tylko na poziomie czysto abstrakcyjnym. Naruszenie prawa, no to jest złamanie określonego przepisu i ciągle operujemy na poziomie tekstu. Tymczasem w Unii Europejskiej, a zwłaszcza w sądach, zarówno ETPC, jak i CUE, tam naruszeniem nie rozpatruje się naruszenia w kategoriach złamania przepisu tylko złamania poprzez konkretne zachowanie jednocześnie musi być naruszona norma i musi być naruszona konkretnym działaniem, konkret musi być. Staram się to wytłumaczyć na przykładzie czteroprzymiotnikowego podejścia do naruszenia prawa. Nie tylko musi być abstrakcyjne i abstrakcyjne i potencjalne, no bo jest na przykład w kodeksie karnym, to jest potencjalne i abstrakcyjne, ale musi być jeszcze konkretne i efektywne. Czyli krótko mówiąc, muszą być cztery sprawy. U nas się mówi w ten sposób. To nie jest problem, tak się tym na przykład Polska tłumaczyła, z naruszeń prawa w białych księgach. To nie jest problem. W Konstytucji mamy wszystko potencjalnie dobrze. Co z tego, że mamy w Konstytucji dobrze, jak w praktyce mamy niedobrze? I to jest trochę odniesienie do y, tytułu naszej audycji. Jeżeli mówimy o ludzkiej sprawie, to my zazwyczaj ludzie to wszystko przyjmują poprzez konkret, poprzez konkretny kazus ich dotyczący. I z punktu widzenia europejskiego to poczucie ludzkiego naruszenia ich dobrobytu przez prawo jest dostrzegane poprzez konkret. A my ciągle będziemy opowiadali. A w konstytucji potencjalnie jak dobrze konstytucję wyłożymy, to będzie wszystko w porządku. No i co z tego? A to jest trochę nasza wina. Dlatego, że widocznie źle to tłumaczymy. I też chyba jesteśmy takimi, ja rozmawiałam z panem profesorem, takim trochę niewolnikiem hipotez, to znaczy ludzie oczekują jednak od prawników e, prostych odpowiedzi na trudne pytania. Niech państwo mi powiedzą, jak powinno być. No, Jak powinno być z tymi wybranymi sędziami? Potencjalnie o. i abstrakcyjnie. To no mi właśnie. bardzo łatwo. No właśnie. I, i my jesteśmy z, trochę z tych względów, o których państwo też powiedzieliście, że trudno sobie pewne rzeczy wyobrazić i funkcjonujemy w obszarze jakichś hipotez. I trudno jest odpowiedzieć. Powinno być tak, powinno być tak. Ale chyba jednak... Trzeba do tego zmierzać i próbować dawać te proste odpowiedzi na trudne pytania. Ja myślę, że jeśli mówimy o bieżącej sytuacji złożenia ślubowania, bo sędzia składa ślubowanie, to nie jest trudne zagadnienie. To nie jest skomplikowane zagadnienie. Ono zostało świadomie, celowo, niecnie skomplikowane. Mm. Tylko po to, żeby zrealizować cel polityczny. Ciągle się mówi, że to jest sprawa polityczna, że to jest cel polityczny. Ja już mam dość tego wyjaśnienia, co to znaczy, że jest polityczny, bo to, nazwijmy rzecz po imieniu, grupy interesów związanych z określonymi partiami politycznymi mają na celu doprowadzenie do tego, żeby państwo polskie przestało funkcjonować w sposób określony w Konstytucji. I to jest założenie, które towarzyszy, które jest u podstaw tego typu działania. I my wiemy, że Sejm powołuje, wybiera sędziów. jest to jego Trybunału. kompetencja. Jest to kompetencja. Prezydent nie uczestniczy w żaden sposób w procesie powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a jego rola zwyczajowa, która została zapisana w ustawie że sędziowie składają ślubowanie wobec prezydenta nie oznacza nic innego jak obowiązek wykonania zadania, nie kompetencji, zadania prezydenta, stworzenia warunków, w których sędziowie będą mogli wygłosić tekst ślubowania, podpisać tekst ślubowania i uścisnąć dłoń prezydentowi. I gdzie w tym wszystkim jest obywatel, który jest przyzwyczajony do tego obrazka pod żyrandolem już umownym w Pałacu Prezydenckim? Jak Zwyczaj to... się ukształtował mm -hmm. tak. Ale obywatel jest obserwatorem. Mm -hmm. I jeżeli mowa jest w przepisach ustawy o tym, że to jest ślubuje uroczyście sędzia Trybunału Konstytucyjnego, ma ślubować uroczyście. To znaczy, musi być też uroczysta oprawa, bo to nie jest zwykłe zdarzenie codzienne, banalne. Tu chodzi o powagę państwa, o powagę organów państwa. Myślę o powadze Sejmu jako podmiotu kreującego. Myślę o Sądzie Konstytucyjnym, Trybunale Konstytucyjnym jako czynniku reglującym w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy, o czym mówiła pani profesor. Ma ryglować jakiekolwiek próby naruszania konstytucji. Czy to przypadkowe, bo się zdarza w ustawodawstwie, czy celowe, intencjonalne. I wreszcie to chodzi o godność człowieka, sędziego, który ślubuje przecież wykonywać swoje obowiązki w ten sposób, że wykonuje bezstronnie i z należytą starannością i ślubuje narodowi. którego reprezentantem nie... jest prezydent. I tylko reprezentantem. Mhm. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego nie składa ślubowania prezydentowi. A cała opowieść ma prowadzić do tego, że, że to jest, ma stawić się przed prezydentem i złożyć jemu. Ślubowanie. Bo to inaczej jest, proces jest nieważny, bo ta to opowieść tam instalana ca jest kropka. Cały czas. To jest uzurpowanie sobie... Prerogatyw, których nie ma. W ogóle nie używajmy słowa prerogatywy, tak. bo nie ma już żadnych prerogatyw. Tak. Żadnych nie kompetencji. Ma, to nie jest kompetencja prezydenta, bo proszę mhm. zwrócić uwagę, gdyby ten akt dekoracyjny uznać za kompetencję... To byłaby w konstytucji to Nie, niekoniecznie. Mogłoby być w ustawie, ale by to oznaczało, kompetencja musi być związana mhm. z instrumentami realizacji tego prawa lub obowiązku. Czyli musiałby być jakiś akt urzędowy. Jeżeli byłby to akt urzędowy prezydenta przyjęcia ślubowania, to wtedy, ponieważ nie wchodzi w zakres 30 kompetencji, które może wykonywać prezydent bez kontrasygnaty, no to wtedy musiałby podpisywać taki akt urzędowy prezes Rady Ministrów. Czyli proszę zwrócić uwagę, mielibyśmy do czynienia jeżeli by przyjąć tę koncepcję z sytuacją, w której prezydent uzurpuje sobie prawo wpływania na skład Trybunału Konstytucyjnego, ale jeszcze jego uzurpacja miałaby być uzupełniona udziałem prezesa Rady Ministrów, czyli drugiego składnika władzy wykonawczej, żeby dojść do efektu końcowego, jakim jest objęcie stanowiska przez sędziego. Koszmar. Ja to tak może bym powiedziała tak troszkę, może nieco prostacko. Cały problem, z którym mamy do czynienia w związku ze ślubowaniem, to uruchomiło bardzo dużą kreatywność kolegów prawników, bo wszyscy się zastanawiają, co z tym fantem. No jest ustawa, w której mówi się, że prezydent funkcjonuje jako adresat ślubowania, które jest obowiązkiem sędziów. To jest w ustawie. No i się teraz zastanawiamy, ponieważ nas doświadczenie już do tego doprowadziło, co się stanie, jeżeli prezydent nie będzie chciał. No, jeżeli prezydent nie będzie chciał, nie mamy żadnego konkretnego przepisu, który mówi, że wtedy trzeba jakoś prezydenta do tego nakłonić albo żeby mu... I w jakiś sposób go do tego przymusić. W związku z tym kreatywność no, moich kolegów profesorów jest duża. Różni proponują różne rzeczy. Ja bym przestrzegała, nawiązując do tego, co powiedział pan profesor Wyszykowski, to ma być uroczyste i to ma być poważne. W związku z tym ja bym przestrzegała przed takimi pomysłami z gatunku. Stanął przed pałacem prezydenckim, wziął mikrofon, ten, przepraszam, nie mikrofon, tubę i przez tę tubę ogłasza, to prawda, ślubuje uroczyście i tak dalej. No, to niepoważne. Szanujmy sami. Mam siedzi. nadzieję, że też na poważnie one nie są. Ja właśnie nie wiem. Wie pani, jak ja czytam czasami hmm. wyznania dziennikarzy i, i ja już nie chcę w to wnikać. Ale jest kilka różnych pomysłów. Były pomysły. Ja też nie chcę ich ani przedstawiać w tej chwili, ani oceniać. Żeby przesłać pocztą. No, czy ja wiem, czy ta poczta to taka strasznie, jakby to powiedzieć, uroczysta uroczystość. Co prawda mieliśmy już próbę, żeby pocztę zaangażować do wyborów. Więc w związku z tym nic nowego pod słońcem. No w końcu jeszcze jedna kompetencja dla roli posłańca no, może być. No. Ale nie podoba mi się to. To, to musi być uroczyste. No więc... Co chcę mocno podkreślić? Te różne pomysły niczego panu prezydentowi nie odejmują, dlatego że on ma sprecyzowane w ustawie powinność, że się stawi i przed nim się te szczęśliwe zadanie. Tak. I w związku z tym niczego, pomysły, co zrobić zamiast tego, jeżeli on tego nie robi albo nie chce, albo milczy, nie robi nic, albo wręcz przeciwnie, tak jak czasami, chyba już chyba się oświadczył co do, przynajmniej ustami chyba, Swoich urzędników chyba ustawić, że nie, nie chce przyjąć ślubu. I, I Nie, nie ma nie jednoznacznego. Nie jest, jest tylko no więc zgłaszanie razie, wątpliwości. Co no więc w każdym razie, co z tym wybał. fantem zrobić? Więc ja sobie myślę, że tutaj skoro takim najbardziej reprezentatywnym reprezentantem narodu, któremu się ślubuje, sędzia ślubuje, bo przecież to jest tak powiedziane, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego zobowiązuje się służyć wiernie narodowi. To jemu się składa, narodowi się składa te, te ślubowanie. No to wtedy by można było sobie wymyślić taką rzecz, że marszałek Sejmu umawia się z marszałkiem Senatu, że ewentualnie te dwie izby podejmują uchwałę, no, że razem zorganizują wspólną uroczystość wolno im, w różnych sprawach. Przecież bywały różnego rodzaju wspólne posiedzenia, na których występowali czy mężowie stanu. Papież chyba kiedyś występował w parlamencie przed y, parlamentarzystami. Przeciwnicy tych różnych, tacy bardziej formalistycznie nastawieni powiadają, no ale przecież nigdzie nie jest powiedziane, że Zgromadzenie Narodowe, no czyli te dwie izby razem, ma taką właśnie funkcję, czy tak. No nie ma powiedziane, ale tak samo nie jest powiedziane, że zaprosi, dajmy na to prezydenta, no, to pamiętam Stanów Zjednoczonych, żeby wygłaszał. Mm. Na przykład orędzie jakieś tam nie ma. No i co z tego? Nie wolno? Wolno. No więc wobec tego uroczyste posiedzenie. Rozumiem oprawa właściwa, wszystko wyczyszczone, dywan czerwony, rozścielony i się zaprasza wobec tego tak. prezydenta na to tak. uroczyste posiedzenie. Tak. Ze wskazaniem celu oczywiście. I znów on może z tego skorzystać albo nie skorzystać. Odpowiedzieć wyraźnie bo się po prostu nie pojawić. Ja zresztą prawdopodobnie, moje, mój pomysł jest prawdopodobnie trochę zabardziony prywatą. Dlatego, że kiedy ja składałam ślubowanie, będąc powołana na rzecznika praw obywatelskich, co zresztą było, to jest inna historia, można też różne tutaj anegdoty opowiadać, dosyć anegdotyczną przegodą w moim życiu. Otóż również, otóż ja wtedy ślubowałam przed parlamentem. Parlament wybrał Podobno byłam przyniesiona w teczce, nawet nie podobno, nawet na pewno byłam przyniesiona w teczce. No ale mój Boże, proweniencja, znów, wiecie Państwo, to jest znowu tak, historia ich oczu. Po to, żeby przejść od czegoś jednego do jakiegoś innego ustroju, trzeba przejść właśnie transformację. I to jest tak, że są różnego rodzaju instytucje transformacyjne. Instytucją transformacyjną u nas w Polsce, był sąd administracyjny. To było pierwszy raz w 80. roku, kiedy w Polsce Ludowej powstała idea, że można sąd kontrolować administrację. Też były różne problemy z tym związane. A czy uznanie administracyjne można kontrolować Różne rzeczy. Później powstał Trybunał Konstytucyjny. Przez kilka lat właściwie funkcjonował jako coś w rodzaju tylko symbolu, bo jeszcze nie nabierał rozpędu nabierał I rozpędu uchaca, dzięki na działaniu już w większości nieżyjących tak. kolegów, czy z o różnej przeszłości, ale którzy starali się przenieść do Polski różnego rodzaju pomysły, które były związane, no Europa też to wymyśliła. Mówimy o tych międzynarodowych konotacjach. Siedzi obok mnie pan profesor Wyżykowski to z kolei on też przeniósł z Europy. Z kolei do, w swoim czasie do konstytucji, do małej konstytucji jeszcze. Nie, do konstytucji to, yy, nowelizacji z 1989 roku. Więc właśnie. Grudniowej, grudniowej, nie kwietniowej. Tak, tak, to, to nie ta. A ta tak, tak. później już tylko powtórzyła to wszystko. Pojęcie państwa prawa, które przy się ukształtowało na Zachodzie. Tu ja dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, że ja wspominam jakieś prywatne sprawy, ale dlatego, że pani redaktor powiedziała o, o tej osmozie, która istnieje jakby pomiędzy nami. My fundujemy Europie różne straszności, które wyrabiamy z prawem. A Europa nam funduje jakieś remedia. No tutaj było też jakiś wysiłek. W związku z tym ten rzecznik praw obywatelskich to było to samo. Albo wyjdzie, albo nie wyjdzie, albo będzie atrapy. Albo ja nawet użyłam chyba w tej babie na świeczniku, którą napisałam wspominkowo, pracę liść figowy. Bardzo ładnie to przypomniał akurat teraz pan przydacz z kancelarii prezydenta. Ja zupełnie nie wiedziałam, że on akurat czytywał tę babę na świeczniku, bo on mnie zacytował, w nie, nie wiedząc o tym, że mnie <śmiech> cytuje. No ale pan Bóg z nim. Więc w każdym razie prowadzę do tego, że ślubowanie można składać przed parlamentem, przed dwiema izbami. I znów, jeżeli państwo mnie zapytają, czy to się uda, nie wiem. To jest decyzja ale, polityczna tak, to, co, właśnie. Ale to, co chcę powiedzieć, to sytuacja, w której prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z milczeniem prezydenta. Mhm. Z brakiem zaproszenia. Co to będzie oznaczało? Takie zachowanie, gdyby przyjąć jako... Koniec całej procedury mhm. będzie oznaczało po pierwsze ubezskutecznienie rozstrzygnięcia określonego w Konstytucji, jakim jest wybór sędziów przez Sejm, a po drugie ubezskutecznienie obowiązku, jaki jest nałożony ustawowo na no. sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I proszę zwrócić uwagę, nie ma odpowiedzialności Prezydenta za ubezskutecznienie ale... mechanizmu ustrojowego i zastanówmy się, jaki jest skutek ubezskutecznienia zobowiązania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czy, czy oni odpowiadają no, oni za to... No oni to nie, no nie, sumie, ale co oni winni nie, tutaj. Nie, nie. Ja, ja, to oczywiste jest dla mnie, że nie odpowiadają. Tylko proszę zwrócić uwagę na pewien... Ciąg zdarzeń, którego elementem składowym jest niemożność wykonania obowiązku bez winy ja zobowiązanego. Ja coś jeszcze tutaj dodam, zresztą co się łączy bezpośrednio z tą kwestią. Mianowicie, kiedy my mówimy o tym współdziałaniu władz, przecież można współdziałać po to, żeby coś tworzyć, a można współdziałać po to, żeby coś burzyć. W związku z tym w Konstytucji jest wyraźny, wspominał pan profesor Wyrzykowski, zarówno w preambule, jak i w artykule 10. Artykuł 10 mówi o podziale władzy i co to, co to jest za sytuacja i co z niej wynika. Mają współdziałać ku budowaniu. No więc taka sytuacja, o której mówimy, jest sytuacją, w której się odmawia tego współdziałania wyraźnego zakreślonego za zobowiązania, zobowiązania konstytucyjnego. A czy to, bo pani po prostu powiedziała, czy to się uda, zobaczymy, ale jak mierzyć, czy to się uda? Czy tym udaniem się będzie to, że te osoby wybrane złożą to ślubowanie i po prostu wejdą, nie wejdą do, try hmm. do budynku Trybunału, czy to udanie się właśnie ma taki wymiar szerszy, czyli to udaje nam się w też w takim rozumieniu, że obywatel rozumie, że to ma znaczenie i akceptuję no ten stan, bo ja rozumiem jego sytuację. Jak teraz mu wyjaśnić, że zawsze to było pod tym właśnie umownym żerandolem, a teraz to będzie no w miejsce? No więc właśnie, miejscu? przecież ja się staram to właśnie wytłumaczyć. Dlaczego? Przecież ja nie dlatego, że akurat y, ja optuję za takim rozwiązaniem, to jest jakiś mojego izmu, czy, czy jakiś, tylko w przekonaniu, że wtedy my pokazujemy ludziom, jaki to ma sens, My pokazujemy ludziom, jak to się, ujawniamy ten mechanizm, dlatego że poprzez symbole to się ujawnia. A teraz, czy to jest naruszenie konstytucji? Nie, wręcz przeciwnie, to jest akurat usiłowanie post Realizacja. realizacji tego współdziałania. Dalej, to jest jeszcze, y, czy to jest naruszenie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Tak, tylko że nie przez sędziów. Mhm. Tylko I... nie przez sędziów I dalej, w związku z tym Czy to jest w ogóle sytuacja pozaustawowa? Tak, ale Powiadamy, to w jakiej oprawie Odbywa się ta cała ceremonia Jest kwestią Zwyczaju Zwyczaj ma to do siebie, że się wytwarza W jakiś sposób musi być zakotwiczony Oczywiście zazwyczaj Decyzja, ponieważ zwyczaj jest Po prostu zachowaniem faktycznym On ma zawsze zakotwiczenie w gruncie rzeczy, w geście politycznym. No ma. W związku z tym, w zależności od tego, proszę bardzo, no co zrobią wobec tego parlamentarzyści? A może się przestraszą? A może nie będą chcieli? No to polityka. I tu już tym argumentem, liczy. o którym pan profesor jeszcze powiedział, czyli zarzutem, że ten proces, no ten wybór był nielegalny. Ja rozumiem, chyba, że przez to skrócenie Dopuszczalne, czasu. Dopuszczalne, tak? na mocy regulaminu. I marszałek zapytał, czy jest zgoda na skrócenie nie było, czy ktoś jest przeciwny, nie czy jest zgoda, czy, tylko czy nie ma sprzeciwu. Sprzeciwu nie było, przeszedł do dalszego elementu procedowania. W związku z tym spełnione były formalne warunki, ale proszę zwrócić Regulaminowe. Regula, tak jest, regulaminowe. Ale proszę zwrócić uwagę, jest argument podnoszony przeciwko uznaniu poprawności i prawidłowości wyboru tych sędziów. Argument pośpiechu. Mhm. Ale ja myślę, że zawsze będzie możliwy użyty argument albo pośpiechu, albo opóźnienia, ponieważ jest to, jest to zawsze mhm. najmniej możliwy do zweryfikowania argument. Ale po drugie, i to ważniejsze, no przecież ci, którzy używają tego argumentu, świadomie pomijają, Proces dochodzenia do rektyfikacji, do uzdrowienia, do sanacji Trybunału Konstytucyjnego, jaką była ustawa o Trybunale Konstytucyjnym wysłana przez prezydenta mm -hmm. Dudę do Trybunału Konstytucyjnego i co się dzieje z tą e, ustawą, e, leży i, i milczy bo nie kwiczy. No więc przecież była próba uregulowania tej całej sytuacji ustawowo, ale zresztą to się drugi raz powtarza, mm. dlatego że przecież to samo było z y, Korei, z ustawą o okay, KRS. No, tak. W związku z tym to jest to samo. Więc trudno na serio traktować argumentację, która mówi, że nie załatwia się tego na drodze ustawowej, tylko jakiejś innej, dlatego że wtedy mowa, albo tak, ale tego nie, nie, nie zrobimy, albo w ogóle nic z tego nie będzie. W związku z tym ja nie przejmowałem Chciałabym się tak szczególnie zarzutami dotyczącymi tym, że ten, to rozwiązanie jest jakimś środkiem zastępczym. Natomiast jest co innego. Ja nie, absolutnie nie twierdzę i nie chcę, żeby to było, to, co mówię, było odebrane w ten sposób. Ja nie twierdzę, że to wszystko, co się w tej chwili dzieje, że mi się akurat, czy nawet to moje rozwiązanie, że ono jest no nie wiem no super, wspaniałe i, i żadnego innego być nie mogło. Nie. Dlatego, że występuje tutaj element takiego... To on się wiąże zresztą z zarzutem też podnoszonym dotyczącym jedno, jednoczesności wyborów y, wszystkich kandydatów na opróżnione miejsca. Dlatego, że y, nie zapewnio, znaczy sytuacja się rozwijała w ten sposób, że te miejsca się opróżniały stopniowo. I nie zdecydowano się na podjęcie jakichś działań, co zresztą moim zdaniem było błędem, dlatego że akurat można było w tym czasie podjąć jakieś działania yy, czyniące zadość postulatom społecznym dotyczącym czy konsultacji, bo to można było w różny sposób, żeby ktoś się tym zajął, to można było w różny sposób przedstawić jakieś konsultacje, jakie są pomysły. Można było ten cały proces i tu ten element śpiechu jest zasadny. W tym kontekście niewłączenia obywateli. Proszę Państwa, doskonale nie... wiemy, że politycy, którzy decydują o kolejności działań w parlamencie, bo to oni decydują, czy oni zawsze mają tak, że dopiero wtedy, jak im się pali albo woda sięga do ust, to wtedy zaczynają się zastanawiać, a co na to powie prawnik, może prawnik coś wymyśli. I prawnik wtedy jest stawiany w sytuacji, w której występuje jako strażak. I ja twierdzę, że... W... Albo jako konsilier. No, albo konsiliere. Albo to bardziej wyjaśnię Państwu, którzy Państwo nie wiedzą. Konsiliere to jest taki ktoś, który na przykład w Ojcu Chrzestnym e, występuje jako adwokat. Tylko adwokat taki, jakby to doskonale Pani prowadząca wie, adwokaci są różnego rodzaju. Zresztą jest to... są konsiliere w pewnym stopniu zawsze. Dlatego, że konsiliere się jest w służbie swojej własnej aksjologii. I to no, tak jest, każdy z nas. Ale zupełnie jest co innego, jeżeli jest się konciliere, tak prawdę powiedzieć, przepraszam, na chama, a zupełnie jest co innego, jeżeli się konciliere subtelnie. subtelnie. Też wiemy, że tak się zdarza. Otóż i wracając do zasadniczego wątku. Otóż prawnik przywołany właśnie do, do, jako ratownik no, występuje i wtedy zaczyna myśleć, no może tak. Stąd się bierze zresztą pewien impuls dla myśli prawniczej, który ja uważam, że za bardzo interesujący. Ja w swoim czasie się kompletnie nie interesowałam na przykład zagadnieniami dotyczącymi kompetencji prezydenta. Uważam, że to jest strasznie nudne. A w tej chwili ja widzę przecież wyraźna sytuacja różnicowania różnego rodzaju wątków. Znów przerastanie polityki i prawa. Oczywiście każdy organ, każdy i prezydent i inni ma to do siebie, że chce się rozeknąć łokciami i zająć dla siebie pozycję najdogodniejszą. To nie jest nic osobliwego, tylko no, trzeba zachować tę miarę i trzeba mieć właśnie bezpieczniki. Jeżeli tego nie ma, no to wtedy to, zamiast przeciągać linę zrywamy ją i wtedy mamy naruszenie artykułu 10 współpraca między władzami współdziałanie zgodne. I ten właśnie wątek występuje w tej chwili u nas. W związku z tym rola, jakby to powiedzieć, jeżeli państwo mówią, że dlaczego późno. Dlatego ja bym też wolała i już nie chcę tutaj włączać swoich, jakby to powiedzieć, pomysłów na temat tego, co u nas w ciągu ostatnich dwóch lat, czego nie doprowadzono do końca poprawniczym, czego nie kończyć. załatwiono, co można było załatwić i nie miałoby się kłopotu w tej chwili. O tym zrobimy kolejną audycję, ale jeszcze ostatnie zdanie dla pana profesora, bo proszę państwa, tak szybko nam czas upłynął, że ja nie mogę w to uwierzyć. Ja myślę jeszcze o tym, w jaki sposób piastunowie organów władzy, organów konstytucyjnych rozumieją swoją rolę. Jeżeli ktoś się decyduje, żeby pełnić jakąś funkcję konstytucyjną, to powinien przeczytać konstytucję, zrozumieć. A nie tworzyć sytuacji, w której ubiera się w garnitur i okazuje się, że dla niego ten garnitur jest za mały, że, że wszystkie szwy Wszystko go uwiera, się wszystkie bezpiecznik. Że, że nagle okazuje się, że zaraz ja, ja jestem urodzony i nominowany do bycia prezydentem. W innym systemie prezydenckim, a nie w, w, w oparciu klimatem. o konstytucję z 97 roku. I widzimy jak, jak na strzępy mm. rozrywana jest konstytucja, bo dla kogoś jest to niewygodny strój. I tu stawiamy kropkę. Bardzo Państwu dziękuję. Pani profesor Ewa Łętowska, pan profesor Mirosław Wyrzykowski byli moimi Państwa gośćmi. To była ludzka sprawa. Audycja wydawała Piotrka Masierak. Żegna Państwa Sylwia Gregorczyka. Bram. Do widzenia. Mm -hmm. I dzień, dzień, i noc, i dzień, i dzień, i noc, i noc, i dzień, dzień, i noc, i dzień, i noc. I dzień, i noc, i dzień, i noc.